Wojewódzka Baza Okrętów Podwodnych. Witajcie kochani, kolejny odcinek z cyklu Szwecja Ostatni zakończyliśmy na opowieści o zamienionych przez wiedźmy trolach w kamienie i o tym jak to dzieciaki przytulają te właśnie skamieniałe trole i współczują im bardzo Musicie wiedzieć, że wierzenia skandynawskie są bardzo ciekawe. Trochę inne od tych naszych powiedzmy wierzeń ludowych. Ale warto się z nimi zapoznać. Chociażby tor, który gości w tej chwili w kinach też pochodzi właśnie z mitologii szwedzkiej. No ale do rzeczy... W dzisiejszym odcinku chciałem Wam trochę opowiedzieć bliżej o Sztokholmie, jeszcze o ludziach, którzy tam żyją. W Sztokholmie można zobaczyć praktycznie przekrój tego, co można spotkać w nowoczesnych miastach dzisiejszej Europy, ale także i na innych kontynentach. Ponieważ jest to miasto portowe, znajdujące się nad Morzem Bałtyckim, można tam spotkać całkiem sporo statków. Są też taksówki wodne, które poruszają się pomiędzy wyspami, bo Sztokholm jest to miasto położone na kilku wyspach. W tym mieście znajduje się metro. Na kilku poziomach poruszają się te wagoniki. Nieraz w tunelach widać, że jeden zjeżdża w dół. My jedziemy sobie prosto. Oczywiście również łączą one te wagoniki, wyspy i są bardzo wygodnym sposobem na poruszanie się. Autostrady przebiegają w tunelach. Z tego co mi się wydawało to było to chyba pod dnem morza miejscami. Jest to wszystko zrobione bardzo fajnie, bardzo nowocześnie. Sam Sztokholm to też miasto w którym odbiera się nagrody Nobla byliśmy niedaleko tego budynku i można tam było zobaczyć to wszystko, jak to wygląda a propos słynnych noblistów to ostatnio był u nas Barack Obama w kraju laureat zeszłorocznej Nagrody Nobla a Lech Wałęsa również laureat Nagrody Nobla czyli członek tego zacnego gremium noblistów wypowiedział się, że nie pasuje mu, nie spotka się i pojechał gdzieś do Francji czy do Włoch twierdząc, że ma dość napięty kalendarz i nie jest mu to na rękę się spotykać. Także nagrody Nobla, budynek no dość w centrum, można sobie go obejrzeć. Nobel to również fabryka narzędzi i wierteł do wierceń głębinowych Co ciekawe pod jednym z centrów handlowych, w którym można po prostu zrobić zakupy to dziś istnieje czynna kopalnia Zjeżdża się po prostu windą w dół I już pod sklepem jakby bezpośrednio znajdujemy się w kopalni i w tejże kopalni właśnie fabryka Nobla, która do dziś wytwarza różnego rodzaju urządzenia, narzędzia kopalniane. Prowadzi sobie testy tychże urządzeń. Bardzo fajna ciekawostka, nie wiedziałem o tym w ogóle. W Sztokholmie samym jest masa muzeów. Muzeum statków na przykład na wyspie. Jest przepiękny skansen. Naprawdę masa, masa rzeczy, których yy, myślę, że miesiąc nie dałoby się zobaczyć, a to dopiero w te kilka dni, kiedy my tam byliśmy jest fajny budynek w kształcie kuli w którym to odbywają się różnego rodzaju koncerty zawody sportowe i inne tego typu wydarzenia mniej więcej można by to tak, żebyście sobie mogli to wyobrazić porównać do katowickiego spotka, który też służy właśnie do takich imprez masowych a kula wygląda jak Duża piłeczka golfowa, tyle tylko, że ma otwory, w których są okna, i jest dużo, dużo większa. Oczywiście, w tak mnie dużo się dzieje. Stare budynki się wyburza, na ich miejscu powstają nowe o innym przeznaczeniu, albo o lepszej trwałości, piękniejszej architekturze. Miasto jest naprawdę zadbane, i widać, że rozwój jego jest bardzo przemyślany. Jak już wspomniałem wcześniej, oprócz samego morza, na terenie miasta znajdują się jeziora, znajdują się lasy, ogromne, ogromne skały. Natomiast ta dzika przyroda jest w pewien sposób okiełznana przez człowieka. Wszystkie parki, wszystkie drogi, wszystkie place zabaw są ogrodzone w ten sposób, żeby dzikie zwierzęta nie przeszkadzały nam w naszym życiu, i na przykład nie wbiegły na plac zabaw, nie nabrudziły, nie wbiegły pod samochód jadący. Infrastruktura po prostu mnie powala na kolana, tak jak to jest tam zrobione. Jak później popatrzy się na te nasze dziurawe, źle oznakowane polskie drogi, to po prostu to jest, to jest przepaść, to aż poraża. Co ciekawe, w zimie podgrzewane są chodniki w mieście, w bardzo wielu miejscach. Tak, żeby nie trzeba było tego odśnieżać. Tylko, żeby to po prostu samo sobie stopniało. No, wyobraźcie sobie to. Podgrzewane chodniki. Również w blokach przed miejscami parkingowymi są specjalne skrzyneczki, w których jest prąd elektryczny, do którego możemy sobie podłączyć samochód. Samochody mają taką specjalną instalację, która podgrzewa silnik i wnętrze samochodu. Takie powiedzmy wybasto tylko, że trochę bardziej rozszerzone, ponieważ tak jak mówię, podgrzewa cały silnik i praktycznie auto o każdej dosłownie pogodzie jesteśmy w stanie uruchomić. Myślę, że to jest też krok naprzód do tego, żeby rozwijały się tam e, samochody elektryczne w tym kraju, bo praktycznie dostęp do prądu na parkingu ma bardzo wiele osób. Z takich ciekawostek w ambasadzie włoskiej, którą też widzieliśmy na spacerze Są Na terenie tej ambasady szklarnie A co w szklarniach w ambasadzie włoskiej zapytalibyście Po co tam Włochom szklarnie? Odpowiedź jest bardzo prosta Włosi w tych szklarniach Hodują pomidory Pyszne I Hodują tam bazylię oczywiście no jakże włoska kuchnia mogłaby się obejść bez tych dwóch powiedziałbym niezbędnych Włochom roślin bardzo fajny i właściwie niespotykany gdzie indziej jest leśny cmentarz w Sztokholmie który wpisany jest na listę UNESCO obiektów szczególnie chronionych i Szczególnie niesamowitych. Na tym cmentarzu, między innymi, spoczywa bardzo słynna aktorka Greta Garbo. Cmentarz ten jest dosyć duży: można poruszać się po nim pieszo, co z pewnością zajęłoby jeśli nie cały dzień to większość tego dnia ale można swobodnie poruszać się po tym cmentarzu samochodem. Alejki dosłownie jak w lesie Widać tylko gdzieniegdzie kamienie z nazwiskiem spoczywających tam osób. Co kawałek są kaplice, w których odbywają się nabożeństwa. To miejsce jest bardzo zadbane. Natomiast co ciekawe również jest taki pagórek, kurhan, można by to nazwać. Bardzo zresztą duży i w tamtym podobnym miejscu, jeśli sobie ktoś życzy, może zostać pochowany bezimiennie, czyli jego prochy mogą zostać na tamtym wzgórzu rozsypane i może on dołączyć do grona osób, które już tam spoczywają. Wszędzie w tym mieście, Sztokholmie, o którym mówię, jest pełno zwierząt pod blokami czy też domami często w otoczeniu właśnie lasów czy jezior, czy też morza można spotkać w zasięgu wzroku, czy to sarnę czy to zająca dosłownie pod samym blokiem można spotkać w krzaczkach duże takie fajne gołębie inne od naszych, bardziej wielkości rybitwy chyba takich dużych jeszcze nie widziałem no Chyba, że hodowlane gdzieś u nas w, w naszym kraju. Cała masa srok. Cała masa morskich ptaków, takich jak rybitwy. Do ludzkich siedlisk podchodzą nieraz wilki, łosie. Bardzo dużo orłów też gnieździ się w tych lasach w okolicach Sztokholmu. Jest tam bardzo cicho, przyjemnie. No naprawdę... To jest miasto duże i nowoczesne, ale w moim odczuciu jest bardzo przyjazne dla środowiska. Odnośnie zwierząt domowych też warto wspomnieć słów kilka. Ludzie hodują tam króliki, koty, psy, no pewnie podobnie jak u nas, prawda? Natomiast żeby w ogóle pomyśleć o psie, żeby mieć psa, należy odpowiednie szkolenie na właściciela psa później jeśli zdecydujemy się na jakąś określoną rasę powinniśmy zapisać się u hodowcy w kolejkę na takiegoż właśnie pieska i pies jeżeli będziemy mieszkać z nim w bloku powinien być wytresowany w odpowiedni sposób aby swym szalonym szczekaniem nie dokuczał innym mieszkańcom, nie był uciążliwy i po prostu nie przeszkadzał domownikom, sąsiadom. Oczywiście po psach należy, tak jak w cywilizowanych krajach, sprzątać. Od posiadania psa płaci się podatek psa, otaczamy opieką weterynaryjną i tak to w skrócie wygląda czyli nie każdy może mieć psa, jakiegoś burka złapanego zresztą nie widziałem tam psów bezdomnych za wielu tak pomyślicie, że to pewnie te skośne okienacje, ale po prostu tam wszystko jest uporządkowane i nie sądzę, żeby zostały wyłapane i zjedzone chociaż to ich tam wie Tak to tyle o, o, o tresurze i o posiadaniu psów w Szwecji Jak wspomniałem tych zwierząt widzieliśmy dosyć dużo, ale zawsze są to psy pod opieką właściciela Właściciel i pies są przeszkoleni i wiedzą jak się zachować Sztokholm to miasto pełne zabytków, ale i ultra nowoczesne zarazem to taki paradoks, ale połączenie tego jest bardzo estetyczne cieszy oko i naprawdę jest to wszystko ładnie wykonane zadbane i przemyślane Co do samego skansenu o którym już wspominałem wcześniej postaram się zrobić krótki nie męczący Was odcinek z wizyty w tym, że właśnie skansenie Jako ciekawostka mogę powiedzieć to że raz w roku odbywa się w tym skansenie ogólnonarodowe śpiewanie szwedzkich piosenek repertuar jest mniej więcej ten sam czyli jest w to wszystko wprzęgnięta telewizja szwedzka ogólnodostępny kanał taka powiedzmy szwedzka jaka to melodia i wszyscy z królem chyba włącznie siadają tym, że właśnie skansenie na wzgórzu i śpiewają melodie, a cały kraj ogląda retransmisję i śpiewa w domach razem z uczestnikami. Podobno jest to szwedzki sport narodowy, który rokrocznie przyciąga rzesze wiernych oglądaczy tegoż wydarzenia przed ekrany telewizorów. W tej chwili już płaskich plazma lub LCD. Dobrze. Ciekawą historię opowiadał kolega mojego brata Piotrek, który jest kucharzem. Właściwie dyskutowaliśmy długo o kuchni, opowiadał kilka ciekawych historii. Szkoda, że nie, nie nagrałem tego, ale niestety nie było warunków akustycznych. Były one zerowe, dwójka dzieci rozrabiających my braszkujący przy kuchni jeden wielki rejwach, ale fajną historią było to, jak rozmawialiśmy, jak tam pracuje się w kuchni, bo on pracuje w kuchni włoskiej powiedział, że przepisy są bardzo, ale to bardzo restrykcyjne, jeżeli chodzi o mm, warunki sanitarne w takim miejscu jak kuchnia co mnie zszokowało to były specjalne karty chłodzenia sosów Ponieważ w kuchni takiej przygotowują ileś tych sosów Do różnych rozmaitych potraw I każdy sos ma dokładnie oprócz tego Że ilości składników potrzebnych I opis wykonania to również posiada nawet czasy Chłodzenia takich sosów, czyli z jakiej temperatury, do jakiej, w jakim czasie powinien zostać schłodzony i to wszystko podczas przygotowywania takich, że właśnie sosów należy w te karty wpisywać, uzupełniać i karty te podlegają weryfikacji w przypadku kontroli Także karta chłodzenia sosów to jest coś moim zdaniem niesamowitego nigdy się z tym nie spotkałem i jestem w szoku, do jakiej perfekcji zostało to wszystko doprowadzone. Co jeszcze? Piotrek ten właśnie opowiadał, że kiedyś był w Polsce. W czasie, kiedy rządził ten cały wulkan Ejafiokul, czy jak go się wymawia, nie jestem pewien. Wiecie, o którym mówię, to było w zeszłym roku. I chciał z Warszawy wrócić do Sztokholmu właśnie, ale jak wiecie, w tym czasie samoloty za bardzo nie kursowały. Więc on udał się do... pociągiem do Gdańska i stamtąd sobie już promem przepłynął. Po drodze gdzieś w Warszawie pf, przy dworcu centralnym spotkał gościa, który był zawieruszony w trochę ciemniejszej karnacji który nie bardzo był zorientowany jak i co, gdzie tutaj się dostać on, Piotrek bardzo usłusznie powiedział, że pomoże gościowi zapytał go po angielsku o co chodzi on mówi, że no jest problem bo chciał się dostać do Sztokholmu ale tutaj samoloty teraz nie latają utknął tutaj, a, a, a musi się dostać więc kolega go wziął, że tak powiem pod swoje skrzydło powiedział, że też właśnie wybiera się do Sztokholmu jak będą się trzymać razem to na pewno nie zginą wiedli w pociąg siedli na prom na promie wiadomo te 20 parę godzin się płynie no to impreza, posiedzieli, pogadali wypili parę głębszych, zrobili sobie zdjęcie wspólne na pamiątkę i przy tej rozmowie wyszło czym się kto zajmuje prawda? wiadomo taki temat a ten kolega daje mu Piotkowi wizytówkę, z której Piotrek odczytuje doktor Alban no i już było wiadomo o co chodzi doktor Alban był chyba w Polsce wtedy, miał jakieś nagranie do programu telewizyjnego jaka to melodia a później dawał jakiś koncert w Sztokholmie i tak to przypadkiem się dwaj panowie spotkali Kogo jeszcze można spotkać w Sztokholmie? Bo tutaj spotkanie było akurat na linii Polska Warszawa-Sztokholm W samym Sztokholmie kolega ten Piotrek, ponieważ jest yy, wytrawnym wędkarzem i każdą godzinę dosłownie poświęca na to, żeby rzucić coś wyciągnąć z wody kiedyś w zimie łowił spod lodu, czuł jakieś dwie dziewczyny zabłądziły, grubość lodu to jakieś pewnie metr, półtorej przy dobrych mrozach więc ludzie sobie normalnie spacerują po lodzie to nie jest nic dziwnego i te dziewczyny rozmawiają między sobą kurcze zgubiłyśmy się chyba jak tutaj się teraz wydostaniemy, musimy się kogoś zapytać o drogę podchodzą i delikatnie chcą zagadać tego, tego wędkarza, rybaka jakąś tam angielszczyzną, a na to Piotrek odpowiada tak, tutaj spokojnie, po polsku mówi tutaj sobie pójdziecie i tutaj już wyjdziecie one były bardzo zdziwione co robi Polak na jeziorze w Sztokholmie zimą a on też był zdziwiony, bo to była Justyna Steczkowska i druga jakaś pani z telewizora takiej opowieści jest cała masa dosłownie aż szkoda, że wszystkich nie pamiętam natomiast mówię ciekawostek jest masa Ludzie, czyli Polacy na przykład, którzy mieszkają w Sztokholmie Są bardzo fajni, są ze sobą zintegrowani Ja nie wiedziałem, że emigracja aż tak blisko z sobą jest Tam się wszyscy znają z okolicy Zresztą gdziekolwiek się nie ruszysz, to słyszysz ten język polski Pomagają sobie ludzie Załatwić pracę, przypilnować dziecka Podwieźć kogoś Po prostu pobyć ze sobą, bo wiadomo, rodzina daleko Mnie się to podobało było to bardzo fajne i mówię nie sądziłem aż do tego stopnia, że emigracja jest tak z sobą zintegrowana, a jest i bardzo to fajnie świadczy o Polakach i bardzo to fajnie wygląda co do Szwedów też yy, byli dla nas bardzo mili chociaż my nie mówiliśmy za wiele po szwedzku może ze dwa zwroty tak, czyli dziękuję oraz hej, do widzenia i hej, hej, czyli cześć, na dzień dobry. Na tym się chyba nasz szwedzki kończył, ale byliśmy nawet fajnie odbierani. Chociaż nie byliśmy ubrani jak Szwedzi, więc od razu każdy wiedział, że jesteśmy turystami. Tak jak mówiłem chyba w poprzednim odcinku, każdy rodowity Szwed jest ubrany stosownie do okazji, czyli dokładnie wiemy, gdzie się udaje lub skąd wraca. Po jego stroju można wywnioskować wszystko. Jeszcze takie króciutkie podsumowanie Wam zrobiłem. Polska i Szwecja. Tak, żeby podstawowe informacje Wam zestawić, żebyście mieli powiedzmy pojęcie, porównanie jak jak to wygląda? Co jest podobne, co jest inne? No zacznijmy może od zarobków. Jeśli w Polsce zarobki byłyby razy 1, to w Szwecji myślę, że spokojnie każdy taki szarak przeciętny, każdy człowiek potrafiłby zarobić razy 5 lub więcej. W Polsce, jeśli chodzi o podatki, możemy powiedzieć, że są wysokie. Tak w odczuciu wszystkich, jeśli. To szukamy się jakichś ankiet czy też przepytamy społeczeństwo w Szwecji podatki są bardzo wysokie i też uzależnione są co ciekawe od tego gdzie się mieszka nawet w jakiej dzielnicy jeśli chodzi o Sztokholm służba zdrowia w Polsce można powiedzieć, że działa, ale nie działa w Szwecji natomiast służba zdrowia działa doskonale nawet w znacznej części można na telefon załatwić wiele spraw zdrowotnych. Policja w Polsce nie ma kasy, jest często bezsilna. Nie wlepiałaby tylko mandaty, ale powiedzmy już jakichś tam spraw porządkowych. Ciężko się dopatrzeć, żeby załatwili. Natomiast Policja w Szwecji działa bardzo dobrze, jest bardzo dobrze wyposażona. Jest zawsze bardzo szybko na miejscu, są bardzo panowie pomocni i na pewno działa dużo lepiej niż w naszym kraju. Myślę, że też jest lepiej opłacana. Odnośnie skarbówki w Polsce, no to wiadomo, papierologia, bałagan, formularz do formularza, załącznik do załącznika korekta zeznania i takie różne kwestie inneć inne ćmoje, bo jest zawiłość tego ogromna w Szwecji jest to wszystko dość proste przyjazne działa również infolinia działa internet wszelkie te sprawy można sobie przez internet również załatwić no my poszliśmy teraz troszkę do przodu o krok i można złożyć zeznanie przez internet z czego Skrzętnie korzystamy i radzę też korzystać, aby oszczędzić sobie czasu. Drogi, no u nas w Polsce niestety stare, dziurawe, korki, brud, smród, źle oznakowane drogi. Jeśli remont to o godzinie, kiedy wszyscy wracają z pracy. I oczywiście za rok, dwa lata to samo, kolejny remont, bo technologia może jest i dobra na papierze, natomiast wykonanie zawsze daje ciała. Chodzi pewnie o to, żeby robić te drogi i mieć pracę, a nie żeby je zrobić i były dobre. W Szwecji bardzo dobre drogi, za miastem są ogrodzone, jak wspominałem, i w takich miejscach, gdzie jest dostęp do jakiejś otwartej przestrzeni. Darmowe, podkreślam, darmowe autostrady w całym kraju ponad 1600 km chyba z tego co pamiętam z głowy świetnie jest to wszystko oznakowane myślę, że tak jak powinno być w każdym cywilizowanym kraju na początku XXI wieku chodniki w naszym kraju jeszcze w bardzo wielu miejscach są krzywe z tych kwadratowych, wielkich popękanych płytek chodnikowych są obsrane psami są brudne stoi na nich woda, bo są krzywe bardzo często stoi piasek po zimie jednym słowem brud, smród syfilis i ubóstwo w Szwecji natomiast chodniki są równe są czyste jak mówiłem w zimie podgrzewane żwirek którym są wysypywane tam gdzie nie są podgrzewane jest zbierany, przesiewany i używany ponownie wszędzie kobieta z dzieckiem może dojechać, są ślimaki nad drogami nie ma takich schodów trudnych do pokonania które dzisiaj można w bardzo wielu miejscach w Polsce jeszcze spotkać po prostu tam człowiek czuje się jak u siebie na chodniku, a nie jak osoba, która przypadkiem, przeszkadzając, przechodzi gdzieś, gdzie nie powinna. Żywność. Ceny żywności w Polsce może nie są najwyższe, ale sporo jedzenia jest jednak nie najwyższej jakości. Mówię o tych tańszych produktach. Wiadomo, no cena z czegoś wynika i część rzeczy, które kupujemy są te rzeczy średniej lub marnej jakości. Polecam kupować coś zawsze ciut lepszego. Dobre mamy piwo natomiast w Polsce. No może nie każde, ale, ale zdarza się piwo smaczne. W Szwecji jedzenie jest pyszne. Nieco może droższe niż w Polsce, też mówię niektóre produkty bo niektóre są w bardzo porównywalnych cenach, ale przyjmijmy że są te produkty żywnościowe droższe, a w przeliczeniu na zarobki oczywiście tańsze o wiele niż u nas kupimy tam wiele rzeczy z innych których nie ma w naszym kraju których u nas ciężko byłoby spróbować, natomiast brak takich rzeczy bliskich bliskich pewnie sercu Polaka jak Żurku, jak kabanosów, jak suchej kiełbasy, jak kawy zbożowej. Natomiast w zamian za to mamy super ryby i fantastyczne mięso, kraby, owoce morza. Tego można i należy chyba najeść się tam do syta. Bajki dla dzieci. No to u nas wiadomo, podstawa to Reksio Uszatek, Bolek i Lolek, Koralgo, to są takie typowo polskie bajki. Baltazar Gąbka pewnie. Natomiast tam prym wiodą Pipi Langstrumpf, Muminki, Bamse, taki niedźwiadek, który notabene jest na paście do zębów dla dzieci. I co ciekawe, Barba Papa, która pewnie starym słuchaczom będzie jeszcze coś mówiła. Jeśli chodzi o Barbapapę Ja pamiętam Barbapapę z czasów mojego dzieciństwa A to było mniej więcej wtedy Kiedy nie było Teleranka Wszyscy pewnie wiedzą o czym mówię A tam barba papa rządzi do dziś Wiedzie prym i jest bardzo, bardzo popularna Chociaż dziwi mnie to Bo to jest bajka francuska Co do odzieży i obuwia Czyli czegoś też takiego Co każdy gdzieś się z tym styka W Polsce jest wszystko to co pewnie i na świecie już dziś obecnie ale bardzo duży zalew na polskim rynku jest taniej tandety chińskiej rzeczy naprawdę tanich ale miernej jakości z tkanin byle jakich buty rozłożące się po trzech, czterech miesiącach tego jest w Polsce sporo i też nie polecam nikomu kupować takich rzeczy bo co tanie to drogie musimy kupić zaraz drugie, trzecie, czwarte, piąte natomiast w Szwecji jeśli chodzi o odzież, o obuwie, są rzeczy bardzo wysokogatunkowe, drogie, jak na nasz polski powiedzmy portfel, ale naprawdę bardzo, bardzo dobrej, świetnej jakości. I teraz uwaga, przeceny po sezonie, coś co kosztuje, no załóżmy w przeliczeniu na nasze 500 zł, jest przecenione o 80% i to jest praktycznie norma. Więc taką rzecz możemy kupić za niecałe 150 powiedzmy zł. I to się nazywa przecena. Czekam na chwilę, kiedy w Polsce będą prawdziwe takie jak wszędzie na Zachodzie przeceny, a nie wyprzedaż z 60 do 80%, a tam mamy z reguły Około 15-20% na większości, a 80% przecenione jest coś, czego już nikt nigdy nie kupiłby, bo spadło z wieszaka, jest rozdarte, zniszczone, albo totalnie paskudne. No to taki, taki szybciutki, takie szybciutkie zestawienie faktów było, które dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten króciutki odcinek. Podsumowanie, w każdym kraju da się żyć i w każdym miejscu na świecie. Niektóre miejsca są fajniejsze, bardziej przyjazne. Do was należy, gdzie chcecie mieszkać. Wszędzie się da. Zwiedzajcie świat, wyciągajcie wnioski z tego, co widzicie. Wyjedźcie i wtedy wróćcie do naszego kraju. Zobaczycie, że troszeczkę inaczej na to wszystko spojrzycie. I dobrze, bo należy mieć swoje zdanie, zdanie sprawdzone poparte jakimiś przemyśleniami, jakimiś obserwacjami. Najlepiej mając dystans, widząc jak to wszystko wygląda z bliska, z daleka. Także podróżujcie, nie siedźcie w domu przed telewizorem, tylko wyjdźcie na zewnątrz, na spacer, na rower, jedźcie gdzieś daleko, blisko, po prostu podróże. To jest coś, co zawsze lubiałem, zawsze będę kontynuował i zawsze będę wszystkim polecał, bo podróże kształcą. Dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka i zapraszam niedługo na następny. Niestety brak czasu bardzo mi doskwiera ostatnio. Kilka odcinków leży i czeka na zmontowanie. Pozdrawiam słuchaczy starych i słuchaczy nowych, bo też tacy w ostatnim czasie patrząc na mojego RSS-a przybyli. Także Was również Pozdrawiam, doceniam, że słuchacie, komentujcie i słuchajcie polskich podcastów. Jako, że jestem nad wodą, jeszcze na pożegnanie. Plum i pełne zanurzenie.